Klasyk i nowość, hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co mirocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanymblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 16 lipca 2016 roku. Słuchacie właśnie 90. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas i witają się z Wami jego goście. A jest dzisiaj ze mną znany Wam już dobrze Bedwolf. Cześć. Cześć. A także nowy głos w nawiedzonym podcaście Grzegorz Ciężak, czyli w skrócie Gek. Witam Cię, Grzesiu. Cześć. A co chcecie coś więcej? <śmiech> Witam Was serdecznie, droga Gawiedzi. Ale entuzjazmu, wiesz co? A z entuzjazmem, że jak się udaje entuzjazm. Skupowłasko, e, Wspaniale, że słuchacie podcastu. <śmiech> po raz 80. <śmiech> I pamiętajcie, żeby zostać i słuchać go dalej. Tak, to naprawdę fantastyczny podcast, a on nas nie przetrzymuje. No. Jesteśmy przetrzymywani przez szaleńca. Co? Nie, ale poważnie, witać um, kimkolwiek jesteście. Nie wiem ile wam ta, was tam jest, ile tam tych wyświetleń masz. masz wyświetleń? No wyświetleń to jest duży. kłopotliwe, bo ponad 2 miliony chyba już. O, po, Połowa musi być od przynajmniej nabija sobie. Możesz powiedzieć radosne cześć w końcu? Siema! Radosne cześć! Okay. Padłem, na nie wierzę. Godzilla! Zniszczę wszystko. Tu chyba ściany są cienkie, może nie, nie, nie? wszystko wiem. jest dobrze. This to jest difficult. Nagrywaj, i nic nie wycinaj, a szczególnie mojego klikania. Klik, klik, klik. Klik, <grystanie> klik. się załamął. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, by opowiedzieć wam o naszej wizycie w Escape Roomie. Chociaż nie do końca w Escape Roomie, ale to zaraz się wszystko wyjaśni. O nazwie Serlock jest to właśnie, dobra po uproszczeniu powiedzmy jednak Escape Room położony w Warszawie teoretycznie także jest filia w Łodzi być może będzie filia w Krakowie, to się jeszcze okaże ta łuska jest chwilowo nieczynna, ale w Warszawie wszystko działa całkiem nieźle i właśnie wpadliśmy tam na takie nasze w sumie pierwsze spotkanie z Real Life Escape Roomem, bo wcześniej no przynajmniej ja kojarzyłem tę formę tylko nie wiem z jakichś gier komputerowych, flashowych, czegoś takiego a wy, wy też byście pierwszy raz dzisiaj, nie? No, mm, to był mój pierwszy raz w Escape Roomie na żywotach. Actually. Tak, to dzisiaj zostałem rozdziewiczony. Wszystko do wycięcia. Żeby będzie po tym tak zrobić szybko. Niech się wasz. są moje słowa. Dzisiaj zostałem rozdziewiczony. Trzeba cię wyciąć w ogóle całego Grześka, że nie wiem, to jest. I nowy głos w nowidzonym podcaście, Grzegorz Cię jest tak... I, generuj, audacity generuje ciszę. White noise. <laughs> Nie, też pierwszy raz w Escape Roomie. Do tej pory kojarzyłem się z takimi przygodówkami casualowymi, jeżeli są na Steamie, że po prostu mamy gdzieś tam pokój wyświetlony i wybieramy z tego pokoju różne przedmioty. Tak? I z tymi się kojarzył de facto Escape Room. A tu mieliśmy taki pokaz na żywo. Tak, ale nim przejdziemy właśnie do naszych prywatnych doświadczeń, to przenieśmy się właśnie dwa tygodnie wstecz do właśnie centrum Warszawy, gdzie to w piękne, słoneczne popołudnie udało nam się porozmawiać, także i nagrać tę rozmowę na żywo z właścicielem i pomysłodawcą Zagloka. no i właśnie teraz posłuchajcie tego nagrania. Ach. Leci, leci. Znajdujemy się na backstage'u Escape Roomu Serlock z jego właścicielem, pomysłodawcą, właśnie wykonawcą, testerem prowadzącym, moderatorem, narratorem i nie wiadomo czym jeszcze, technikiem, elektrykiem, Wojtkiem. Witam Cię serdecznie. No cześć i może właśnie Wojtek wprowadzi nas w temat tego czym tak właściwie jest Escape Room czy Pokój zagadek w ogóle czy wy traktujecie te terminy zamiennie tak to jest to samo dla was czy a, globalnie tak traktujemy te terminy zamiennie poza tym że my nie jesteśmy ani jednym ani drugim to czym jesteście a dobra my jesteśmy super sekretną akademią szpiegów <laughs> jakby szkolimy nowe pokolenia agentów co by ludziom żyło się lepiej Dobrze, to może wyjaśni nam, jak wygląda takie podstawowe szkolenie. No powiedzmy, że znaleźliście już kogoś, tak to się nadaje, przywołaliście go tutaj i co musi wtedy zrobić? No, wtedy musimy najpierw sprawdzić, co potrafi. Jakby jedno to jest trening na, na, na worku, drugie to jest wejście na ring. Jakby my mu to aplikujemy taki jeszcze ring wersji Lightsoft, soft, czyli zamykamy go w pomieszczeniu. Pierwsze 3-4 kroki są proste. Ma godzinę na wydostanie się z tego pomieszczenia, nie używając okna, siły, łomu ani innych narzędzi. Um, przy okazji może wykonać jakieś side questy. Jak się są w danym scenariuszu, zazwyczaj są. Jak nie wykona side questów, nadal nic się nie stało, dlatego są side questami, tak, żeby mogli wyekspić, jak to teraz mówi młodzież, czyli nabyć doświadczenie um, i nauczyć się co może się zdarzyć na prawdziwej misji. Ilu stopniowe jest takie pełne szkolenie? Gdyby ktoś chciał spróbować wszystkich questów tutaj dostępnych? Aha, no, aktualnie to jest 9 kroków, ale to są, to są nadal te jeszcze przedbiegi do, do, do intra, do wprowadzenia, do inwokacji. Dopiero potem zaczyna się No, ale o tym to się dowiedzą ci, którzy się dowiedzą. Chyba. No to jest jasne, oczywiste. A właśnie te misje, czy one są stałe przez, nie wiem, cały Boży Rok, całą dekadę, całe tysiąclecie? Czy one się zmieniają może w zależności od sytuacji na świecie? To bardzo zależy od tego, um, po prostu jak widzimy, um, potencjał wśród, wśród, wśród agentów. Jeśli widzimy, że, że, że potencjał jest mniejszy lub większy, to staramy się te misje dostosowywać. Mamy kilka e, stałych elementów, które po prostu trzeba wykonać. Tak jak, nie wiem, na treningu wykonujesz pompki już to i już dorobisz. Jeśli nie zastanawiasz. Tak samo, mamy takie taki podstawowe, że tak powiem, korowe ćwiczenia, <gry> testy, a mamy też takie rozwojowe, jak, jak, jak, jak e, gry miejskie, które zawsze są inne, e, jak Szczelnice, laser tagi i tak dalej. Współpracujemy z różnymi miejscami na różnym poziomie, żeby nasi szpiedzy byli wszechstronni, odpowiednio wyszkoleni i aby nic nie było w stanie ich zaskoczyć w przyszłości. Rozumiem, i wasi szpiedzy zazwyczaj działają w grupach, nie tak? Dwie do pięciu osób na raz, na test, na misję? Zależy. Mamy, mamy misje 8-osobowe. Robiliśmy y, misje 15-osobowe. Są też szpiegowie, którzy w pojedynkę starają się cisnąć. I nawet niektórzy y, z powodzeniem to robią. Właśnie, skoro o tym mówimy, jak duży jest potencjał w narodzie? Ile osób przechodzi próbę pomyślnie? To są super tajne dane. I już. Nic nie wycieknie? Nic. Jestem bezwzględny. A, a co do tych właśnie misji terenowych, tego typu rzeczy? Jak często odbywają się takie akcje specjalne? Delta Force hmm. i te sprawy? To zależy bardzo od tego, jak dużo naszych agentów yy, po prostu do nas się zgłosi, że ma potrzebę się doszkolić. Do, do jak się odzywają, chcą, żeby zrobić coś fajnego, to my wtedy bardzo chętnie robimy coś fajnego, bo lubimy robić fajne rzeczy. I rozumiem, że na misję może przyjść każdy, w każdej sytuacji. Tak, macie misje panieńskie, misje kawalerskie, misje korpo. Oczywiście. Misje w szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, licea, studenci. Są nawet teraz delikatnie jakoś tam rozmawiamy z uniwersytetami, co by to jakoś współpracy za... zawiązać mocniejsze. Ale... No, trzeba kontrwywiad budować, nie w Oczywiście, jakby siła w narodzie jest. Uważam, że to nasze szkolenia w przeciągu kilku lat. Pekin, Penian, Korea Północna, Berlin, New York i to wszystko inne. To po prostu nasze. No tego wam życzymy. Od ilu lat w ogóle działa akademia tutaj? Hmm, od, od dwóch. Plus, minus. I nie zamierzaś przegrywać działalności, tylko zamierzasz szkolić póki będzie właśnie to jest, siła w nagodzie? To jest misja. To jest, to jest misja. To, z tego się nie rezygnuje. Z ratowania świata, z bycia patriotą i tak dalej. Tego nie wybierasz. Po prostu robisz to, żeby w przyszłości nasze dzieci, wnuczęta i prawnuczęta, śmiało stąpały po bezpiecznym świecie. Pięknie to już miało. po prostu, bo chyba wytniemy na jakiś, nie, nie wiem, dzwonek czy coś, takie przypomnienie, gdy zapominasz o swoim, po co żyjesz, tak, to wtedy możesz sobie tego posłuchać. Aż zapomniałem co chciałem zapytać, po prostu, Boże. Nie, na chwilę zapomniałem, miałem pytanie <grytanie> A, dobra, powoli wracam do siebie. Na razie macie ten swój główny teren szkoleniowy tutaj, swoją główną bazę w stolicy, czy myślisz, właśnie planujecie rozwinięcie działalności także w innych miejscach świata? Tak, dokładnie tak, tylko, tylko właśnie na trochę innych zasadach niż na początku, bo na początku chcieliśmy wszędzie być my, my, my osobiście, ale jednak że um, klonowanie się nie jest najlepszym pomysłem, bo w końcu jeśli coś naszemu klonowi się stanie i ktoś przejmie um, jego ciało się wkradnie, zaprogramuje, wykorzysta w niej z tych celów. Więc po prostu szukamy, czy znaczy, może nie szukamy, sami się znajdą na pewno a na odpowiednim poziomie agenci, którzy będą chcieli sami um, być instruktorami młodszych pokoleń. Czyli jest szansa na rozwój też i rozprzestrzenie się po kraju, tak? P siatka kontaktów. No, umówmy się, już, już mamy pisarzy w naszym gronie. Nikt się nie spodziewał, nikt nie wie naszym agentem, już jest pisarz. Teraz będzie kilka gwiazd muzyki, którzy będą a, też naszymi agentami. Może nawet jakiś Wiedźmin? Wiedźmin oczywiście. A właśnie, skoro już o tym mówimy, jaka jest tematyka tych misji? Tak. Czy jest jakaś skonkretyzowana, czy nie do końca? To, nie to jest nie. zróżnicowana, nie? Jest totalnie zróżnicowana, ponieważ chcemy przygotowywać właśnie do działania w różnych warunkach. Mamy Klimat 20. Międzywojennego. mamy klimat steampunkowy, mamy scenę bardziej współczesną, jak zabójstwo na backstage, u. mamy klimat bardziej naukowy, jak doktor Jekyll i pan Hyde, mamy mroczniejsze klimaty, jak po drugiej stronie maski, o Hannibalu, Lecterze. Więc jakby staramy się poruszać na różnych polach, albo tak jak mówiłem, nic nie był w stanie was zaskoczyć. Czyli w ogóle w związku z tym, że nawiedzony jest podcastem dla fanów Grozy, dla fanów Grozy też się znajdą specjalne zadania. Zobaczymy jak bardzo fan Grozy są fanami Grozy. Jakbym mógł krzyczeć i piszczeć. A czy są osoby, które nigdy nie opuszczają misji pokoju? Mamy dobry kontakt z chłopakami z Chin. I właśnie tacy są, opuszczają pokój, ale w częściach. Mm. A medyk warszawski nie potrzebuje do, na testy żadnych ciał czy coś? No tutaj to wiesz, z, z chłopakami z medyka m, mamy mało kontaktu, bo, bo oni po prostu um, myślę, że są zapracowani. Oni na własną rękę załatwiają. Tak, oni są myślę, mega zapracowani, oni ciężko, ciężko, ciężko studiują mocno. I myślę, że łódzki medyk czy tam tak wojskowa coś tam medyczne ma dokładnie tak samo. Że oni mają taki poziom i takie wymagania, że oni. Cisną swoje i już nie mają nawet chwili, żeby spojrzeć na lewo i prawo. No ale też walczą o życie. Najważniejsze, że jakoś sobie radzicie, pomimo tego. No dobra, to może, nie wiem, chciałbyś jeszcze jakoś coś przekazać ewentualnym przyszłym szpiegom, jakąś... nie wiem, kryptomisję? Rozglądajcie się, bo nigdy nie wiecie, co stoi za waszymi plecami. Badum. Dobra, to serdeczne dzięki za to wprowadzenie w działalność, tak? A my słyszymy się za chwilę w przyszłości. Do usłyszenia, cześć. Zostaliście już prowadzeni w temat, więc my teraz przejdziemy do konkretów i opowiemy o naszej misji. A naszą misją było... Co było naszą misją? Rozkodowanie Enigmy, odnalezienie... Znaczy dowiedzenie się, co się stało z pewnym profesorem, który właśnie zdekodował Enigmę, właśnie przenieśliśmy się do czasów II wojny światowej, do takiego pokoju no z epoki powiedzmy i tam naszym zadaniem było właśnie rozwiązywanie kolejnych zagadek, jednej po drugiej, by móc otwierać kolejne przestrzenie, szafki, teczki, walizki, szuflady i różne inne dziwne przedmioty w gruncie rzeczy, czy to przy pomocy kluczy, czy to przy pomocy haseł, a także ostatecznie użyć pewnego dziwnego elektronicznego urządzenia do otwarcia jeszcze innej przestrzeni, tam wykorzystać właśnie dotychczasową wiedzę, użyć kolejnego zamka i w końcu ratować świat i 60 milionów ludzi. Tak było. No i teraz właśnie, jak Wam się podobało? Czy dobrze się bawiliście? Znaczy generalnie, ja miałem wrażenie trochę jak z generalnie grami, łamigłówkami jakiem, jakimikolwiek, to znaczy przygodówkami, że na początku miałem wrażenie, że dostałem wiele elementów i nie mam najmniejszego pojęcia, co z nimi zrobić. Że po prostu siedzę sobie, ktoś mi dał układankę i mówił, no baw się. No a ja tak nie mam, że od razu skakuję, i o, muszę coś rozgryźć, więc mi się ciężko coś takiego wbić. Ale... Gdy odnieśliśmy pierwszy sukces, który nas sami chyba po dwóch minutach, trzech, coś udało nam się Trzy otworzyć, pierwsze coś, nie będę zdradzał co, nie chcę spoilerować, to już widziałem, że o kurde, możemy to zrobić, to jest do zrobienia. No to ok, no to musimy znaleźć jakiś ciąg, szukamy prawidłowości i później były momenty wzlotów, trochę upadków, gdzie przez 10 minut nie znaleźliśmy nic de facto, tylko biegaliśmy i każdy próbował coś tam. Przestaliśmy współpracować, no to był problem, czyli klucz Tutaj jest rzeczywiście współpraca, żeby każdy patrzył na element, który nowo jest odkryty i bardzo dokładnie go oglądał. Bo tak było powiedziane nam na początku, Powiedzia było w instrukcji. Patrz dokładnie, a my oczywiście nie patrzyliśmy dokładnie i pominęliśmy kilka bardzo istotnych szczegółów. Ale wracając, głównie chodziło o to, że w miarę jak faktycznie ten sukces się pojawiał, to to dawało świetnego kopa, że taki był szok. Kurde, ten, ten hasło działa, faktycznie zrozumiałem to. Ta mapa faktycznie to się składa na te literki, które miało się złożyć i tak dalej, i tak dalej. Był taki powiedzmy sobie mindfuck z braku lepszego słowa. Mm -hmm. I właśnie w gruncie rzeczy strategia jest prosta. Współpracujemy, dokładnie odhaczamy to, co już wykorzystaliśmy i wszystko to, czego nie wykorzystaliśmy, bo co się okazało, my byliśmy właśnie w pokoju takim teoretycznie najprostszym, z tych tutaj dostępnych, takim dla początkujących, ale to wcale nie znaczy, że to wszystko było proste. Tak naprawdę my przekroczyliśmy trochę ten czas, który jest podany z góry, tak to miało być 60 minut. My byliśmy ponad godzinę w tym pokoju, żeby ostatecznie rozwiązać wszystko. Zaczęliśmy się kilka razy, ale tak naprawdę no to przez to właśnie, że czasami jakoś tak zaczęliśmy bardziej chaotycznie postępować i czasami zapominaliśmy o tym, że jeszcze czegoś nie wykorzystaliśmy. Jak mieliśmy problem z wykorzystaniem jakiegoś przedmiotu i go odkładaliśmy na bok i się o nim zapominało, to potem nagle się okazywało, że jednak on jest potrzebny, coś tam trzeba z nim zrobić, coś zadziałać i po chwili znowu kolejna wskazówka, tak kolejne hasło, kolejny kluczyk, idziemy do przodu, idziemy do przodu i co istotne, tutaj tych właśnie zagadek, bo ja się trochę spodziewałem w sumie czegoś mniejszego, tak na mniejszą skalę, że będziemy mieli właśnie, nie wiem, 3, 4, 5 zagadek może i że na każdą będzie potrzeba tak z 10 minut, a tutaj się okazywało, że czasami to naprawdę było tak, że Padał nam do głowy jakiś klucz, coś tam odkrywaliśmy w tym pokoju, otwieraliśmy jakiś zamek, a w nim był kolej, była kolejna już katułka z jakimś zamkiem, ale szybko coś nam się przypominało, że tutaj mamy takie i takie elementy, otwieraliśmy ją, w niej było jeszcze coś innego, do innej tam szafeczki czy czegoś i po prostu się tak kręciło. Było widać, że naprawdę czasami kilka minut, a my po prostu już mamy 10 nowych przedmiotów prawie prawie. i połowy wykorzystanych i to daje też wielką frajdę, bo czujecie to wyzwanie wtedy, tak? że to, ta droga jest długa, że musicie właśnie wykonać wiele Viele, wiele gochów, ale zarazem właśnie każdy kolejnego daje masę fajdy, Przynajmniej w moim przypadku Grzesiek też potwierdza. A jak było z Tobą, Bedwulfie? Ja na początku się poczułem też bardzo zagubiony, podobnie jak Grzesiek. W związku z tym, że właściwie zostaliśmy rzucani w wir rozwiązywania tych zagadek i odnajdywania szyfrów. Szczerze powiedziawszy, dla mnie może było przez większość czasu to troszeczkę wszystko zbyt chaotyczne, bo ja tam zgubiłem w pewnym momencie tę linię fabularną, tak, która też miała pewną, mm. pewną istotną rolę tutaj odgrywała i gdyby właściwie nie to zakończenie takie podsumowujące, no to dla mnie by to trochę wyglądało jak rozwiązywanie zagadek dla samego rozwiązywania zagadek. Tak, nie widzisz na końcu drogi, do czego to wszystko zmierza, ale to też nie jest do końca w ostatecznej formie, bo wiemy, po prostu z informacji, które uzasięgnęliśmy, kochanego naszego założyciela, że intencja jest raczej, żeby się skupić bardziej na tej fabule. Teraz tego jeszcze nie ma w ostatecznej formie. Tak, czyli mamy te zagadki, tak jak wspominał, ale... W tym pokoju, bo to też tak, mamy... Tak, konkretnie w tym tak, pokoju, bo, nie, bo inne pokoje w zupełnie innym klimacie są, tak warto za to zaznaczyć, a my widzieliśmy tylko mały skrawek tego, co de facto ta marka reprezentuje. Więc więc, um, więc tak, tak jak Rafał mówi, dostajemy zagadki i nagle masz wrażenie, że faktycznie trochę latasz między zagadką a zagadką, ale zapominasz po co to wszystko. Gdzieś tam z tyłu głowy niby powinna być ta enigma, ale nie było. A to ja się z Wami właśnie nie zgodzę, bo po pierwsze, jak gdyby taką symulacją Enigmy było to urządzenie elektroniczne na ścianie chyba. Więc ja cały czas miałem to przed oczami, że musimy do tego dojść, że mam nadzieję, że do tego dojdziemy i trzeba tam będzie rozszyfrować właśnie, jak to włączyć, żeby to zadziałało. To po pierwsze. Po drugie, wiedzieliśmy, że... Znaczy było wprowadzenie fabularne. O tym też zapomnieliśmy powiedzieć, że w ogóle... Wojtek zrobił nam takie intro dotyczące właśnie całego tego, całej działalności tej Akademii Szpiegów, co było właśnie świetne, bo fajnie wprowadził w klimat. Tak? To było jak początek jakiejś sesji RPG, jak coś takiego, że po prostu wchodzimy od razu. Niby tutaj sobie żartujemy, ale z drugiej strony tak to wszystko no, robi świetną atmosferę. Tak czujecie się właśnie jak w takim filmie, trochę akcji, nie wiem, thrillerze, kryminale, czymś takim. Wiecie, że zaraz zacznie się ta wasza konkretna fabułka. Zrobił też wprowadzenie właśnie do pokoju. To nie było tak, że po prostu weszliśmy do pokoju w jakimś konkretnym stylu, tylko było podprowadzenie fabularne. Wiedzieliśmy, po co tam wchodzimy, czyli to jest pokój, czego mamy szukać i mniej, znaczy mniej więcej jak gdyby zadanie było znane, ten ostateczny quest i powiedziano nam, że jak nie zdążymy, nie wyrobimy się w tym czasie, to że wpadnie SS do tego pokoju, bo są w drodze i, i ja naprawdę cały czas się zastanawiałem na przykład, czy nie wiem, czy ktoś przyjdzie w fundusze, czy nie. Ja też to uwierzyłem i tego się chyba najbardziej obawiałem. Ale właśnie, dlatego moim, ja, ja się wczułem w tę fabułę, naprawdę. Ja cały czas myślałem sobie, że właśnie jesteśmy, tutaj jest ta enigma. Czy dojdziemy do tego, w ogóle się zastanawiałem. Tak, zdążymy, nie zdążymy? Czy odpalimy to? I, i właśnie jak to się zakończy? Czy ktoś biegnie z tego SS? Czy może znajdziemy tego właściciela pokoju? Bo to też nie było, powie, było powiedziane, że właściciel pokoju zaginął hmm. i że może uda nam się go odnaleźć. To akurat było takie, okazało się trochę mylące, ale z drugiej strony, no i ja się wczułem totalnie. Znaczy, w dyskursie o grach mówi się bardzo dużo o imersji. I to, jakby nie patrzeć, to jest forma gry. Co z tego, że, że rzeczywistość, ale de facto była to gra. I takim momentem, który dla mnie był takim wielkim powrotem do imersji, że faktycznie był takim, powiedzmy sobie, to powiedziałem już raz, powiem, że gra z mindfuckiem. Nie wiem, czy mogę zdradzić, jak myślicie, czy to był spoiler? Hmm. Nie, Chciał myślę, że wspominać. nie. Możesz powiedzieć, że... Dobra, no, Rzecz chodziła o to, że jak kończył nam się czas... W pewnym momencie jeden z telefonów, który wyglądał jak bezużyteczny ekwizyt, po prostu stojący sobie tam dla ozdoby, no bo takie telefony to był telefon starożytny, powiedzmy sobie. On zadzwonił takim fajnym, starym drnieniem, takim drling, drling standardowym ja odebrałem ten telefon i z drugiej strony głos przypomniał mi o nadchodzącym SS. I to był wielki, szybki powrót do imersji. To był wielki powrót do tego, o czym mówimy, że gdzieś tam w tle faktycznie ta historia jest. Że jesteśmy w pomieszczeniu, zamknięci, musimy szybko ogarnąć temat, bo zaraz wbiegają Niemcy. Dosłownie. To było fajne. To mi się podobało. Tak i właśnie jest tam ten telefon, ale jest też masa innych rzeczy, bo większość zagadek opiera się po prostu o zdobycie jakiegoś hasła, szyfru klucza, ale też są zagadki dużo bardziej skomplikowane w jakiś tam sposób bardziej wielopoziomowe. Mieliśmy zagadkę ze światłem, zagadkę właśnie taką z jakimś mechanizmem elektrycznym. Odkryliśmy w ogóle jak gdyby tajną przestrzeń w tym pokoju też, a to był pokój najprostszy, tak? to była taka wersja niby easy, startowa, casualowa. A w innych, czego się dowiedzieliśmy już właśnie, powiedzmy tak, rozmawiając o w tym wszystkim, jak to działa od kuchni, są inne zagadki, które też, nawet jeśli się o tym słucha, to brzmią po prostu niesamowicie dobrze, naprawdę strasznie ciekawie, a są, z tego co wiemy, są pomysły na nowe pokoje, które po prostu z samej opowieści no, brzmią zajebiście, za przeproszeniem. I dlatego no ja się podjarałem dość mocno dzisiaj. Przepraszam Was, ale musiałem wypić piwa, kawałek troszeczkę. Ja się nie jałem tak bardzo i generalnie takim pewnym y, sposobem na zmierzenie, jak dobre coś jest, jest sprawdzenie, czy ja, czy mi się podobało, bo ja jestem strasznie cyniczny, z gośnia i mi się podobało. Ja zdecydowanie polecam. Nie wiem, ile y, taka zabawa kosztuje, my byliśmy zaproszeni, jak, jak VIP-y, którym jesteśmy, natomiast, natomiast dla zwykłych śmiertelników nie wiem, jaka ta cena jest, natomiast podejrzewam, że nie jest zła, a ja bym zdecydowanie polecał dla grupek znajomych, szczególnie niepijanych i jeżeli nie jesteśmy kompletnymi, nazwijmy to po imieniu idiotami, tak? No bo to tam niestety, jak ludzie gdzieś tam psują to wszystko, albo nie chcą się wbić w klimat, albo nie są w stanie mieć dystansu do siebie, wejść po prostu w tą zabawę. Innymi słowy, jeżeli LARP nie jest dla Ciebie i totalnie nie jest dla Ciebie wyobrażana sytuacja, w której na przykład udajesz inną płeć, albo jakiegoś starożytnego kapłana, czarnia, księżniczka. Jeżeli nie potrafisz grać postaci żadnej, jesteś innymi słowy, masz kij w dupie, to taka zabawa nie jest dla ciebie. Po prostu. Dość mocno to ujęłeś, ale. Znaczy, tak, tutaj nie trzeba się wczuć w postać, ale trzeba się wczuć w tę atmosferę, żeby mieć fan. Ja miałem fan naprawdę niesamowity, i jak czasami coś odkrywaliśmy, czy mieliśmy brakowało wolą tego elementu układanki w pewnym momencie, w takiej zagadce z kolorami, i gdy sobie uświadomiłem, także tam. Je... i była jedna zmyłka w całym tym pokoju, podobno w innych pokojach tych zmyłek jest bardzo dużo, tutaj była jedna zmyłka, no to po prostu, gdy sobie uświadomiłem, o co chodzi w zagadce, to po prostu się czułem, jakbym odkrył Amerykę, jakbym dostał, nie wiem, wygrał Milion w totka, nie wiem, nagrał tysięczny podcast, czy coś, po prostu flow był niesamowity. Przy czym rzeczywiście trzeba być przytomnym. Trzeba się w miarę wyspać właśnie nie ma tam co przychodzić po właśnie jakiejś wcześniejszej się w pubie dłuższej czy coś, bo jednak trzeba myśleć, trzeba kojarzyć różne fakty, yy, przy czym też z drugiej strony bez przesady, żeby nie wyszło na to, że ktoś nie wiem, widzi książkę na półce i czytają całą czy coś takiego. Nie. Tam wszystko jest tak robione z sensem, żeby nie przegiąć, ale żeby też nie było łatwo. Właśnie poziom trudności, to mi się podobało. To był niby najprostszy pokój i rzeczywiście dało się wszystko zrobić. tak jak My to zrobiliśmy, my też byliśmy trochę zmęczeni, tak? pierwszy raz w czymś takim, w takiej sytuacji, ale się udało, ale właśnie nie było jakoś super łatwo. Niektóre rzeczy szło w miarę szybko. Niektóre znowu męczyliśmy się bardzo długo, bardzo długo też raz przegapiliśmy, na przykład kluczy, który był ukryty, niby przeszukaliśmy dokładnie jedno jedną rzecz, a się okazało, że tam były jeszcze dwie rzeczy schowane w niej. I to tak w sumie nie, jedna mocniej, druga tak nie za bardzo, w sumie na wierzchu w kieszące była, a my głupi to pominęliśmy, ale, no, ale właśnie to jest super. Także jak działacie tak dokładnie, sprawnie, grupowo, rozkładacie sobie, dobra, to już zrobiliśmy, tego nie zrobiliśmy, to nie wiemy, co z tym, no to naprawdę można tak krok po kroku dojść do tego finału i no i mieć wielką zabawę i radość, jak właśnie nam się udało. My pod koniec trochę straciliśmy wiarę właśnie, bo mieliśmy taki jeden kryzys. A ostatnia zagadka, znaczy zagadka? To, to co trzeba zrobić na koniec jest w sumie dosyć trudne, nawet tak w teorii się wydaje trochę skomplikowane. Myśleliśmy, że nic z tego nie wyjdzie, szczerze pomyliliśmy tam jedną kolejność, ale się okazało, jak, jak zaskoczyło, to właśnie Grzesiek ktoś wtedy tak o ja, tak. Nie wierzyłem, faktycznie tak prawda. było. I rzeczywiście ten poziom był strasznie naturalny, że rzeczywiście był challenge, było wyzwanie, że jak to przyłożyć, co tu przyłożyć, ale dawaliśmy sobie radę, mimo że kompletnie się na tym nie znamy, jesteśmy amatorami, więc tak naprawdę każdy sobie da radę. No i z punktu widzenia, jakbym miał radzić nam teraz wejść w przeszłość i gdzieś tam rozmawiać z nami, co bym radził, to powinien być system na temat akwizytów. bo ja nie wiedziałem, że ich będzie, tak jak wspominałeś, tak wiele. Jakbyśmy ułożyli je na podłodze, to byśmy, tak myślę, tak szybko nie zgubili się w tym wszystkim. Ja w tym momencie latałem i który kluczyk był użyty, a który nie. A tak nie być nie powinno, nie było systemu u nas. Tak, ale z drugiej strony na przykład się bałem, że może położenie przedmiotu na biurku czy coś może mieć jakąś yy, też wartość, wagę, tak, może być istotne. I dlatego jak na przykład przeglądałem książkę pod odkładałem od samo mniej więcej i tak dalej, mm. okazało się, że właśnie to akurat w tym pokoju, bo nie wiem jak jest w innych, nie było jakoś super istotne. Ale rzeczywiście, właśnie, ale też nauczyliśmy się tego, tak? Myślę, że gdybyśmy robili to drugi raz, to już by nam szło dużo sprawniej, a właśnie potem wyższy poziom tak więc nadal challenge byłby duży tak czy siak i no ja też serdecznie polecam tak tutaj segrok naprawdę świetny Escape Room inne no pewnie też będzie warto sprawdzić raz na jakiś czas jakiś bo Wydaje mi się, że ceny oscylują około, od około 100, nie wiem, 120 zł, może do 150, ale jak wchodzicie właśnie w 5 osób, o to to wiecie, to są trzy dyszki na osobę, a to jest godzina po prostu świetnej zabawy. A nie wiem w lona parku płacicie, nie wiem, 15-20 zł za, nie wiem, za 5 minut jakiejś kolejki górskiej czy coś. A... Myślę, że to jest jednak dużo lepsze przeżyć. A też jest właśnie adrenalina, emocje. Ja tam cały czas właśnie skakałem, cieszyłem się w ogóle, jak okay. nam się udawało. Jak się nie udawało, to znowu łaziłem wkurzony w tym pokoju. No Można się naprawdę fajnie wczuć. No Ja również polecam. Także no, jeżeli ktoś lubi zagadki, lubi klimatyczne miejsca, no i ma trochę gotówki, i przyjaciół, z którymi chciałby spędzić fajnie czas, no to jest zabawa idealna dla niego. I w sumie to lepiej się bawiłem, niż na maratonach ostatnich chociażby, które też właśnie cena to jest te 30 kilka złotych, no, 40 naprawdę, czy coś. No, no, Prawda. lepiej odłożyć trochę pieniędzy i zainwestować sobie w taką wizytę w Escape Roomie. Tak I tutaj świetny biznes, świetna rozrywka i też fajnie, bo Wojtek nas też bardzo zaskoczył, bo gdy się z nim umawiałem pierwszy raz przez telefon, to ja też nie wiedziałem, jak się zachować, bo właśnie dzwonię do obcego miejsca, tak chcę się umówić i tak zacząłem dosyć oficjalnie, ale Wojtek go razu i widać, że on też on się bawi tym wszystkim, także to nie jest tylko jakaś robota, tylko, że to jest jego hobby, jego pasja, że on też, jego, te wszystkie zagadki kręcą, bawią i to czuć tam, także naprawdę to jest miejsce robione z pasji właśnie wszystko, czego się obawiałem, że właśnie może być za prosto, czy że ten pokój będzie jakiś taki bardzo malutki ubogi, czy coś, czy że tego klimatu jakoś nie załapię. Wszystko to, czego się bałem, nie pojawiło się, wręcz przeciwnie, zupełna odwrotność i jeszcze do tego właśnie, tutaj świetny kontakt, naprawdę mogliśmy sobie jeszcze potem na spokojnie pogadać, spędziliśmy tam nie wiem, no ponad godzinę w pokoju, potem jeszcze sobie troszkę pogadaliśmy o przyszłości tego przybytku i naprawdę zapowiada się jedno z no, takich miejsc musowo do odwiedzania w Wawie, jak się jest i chce się zabawić ze znajomymi i nikt nam nie zapłacił za tę reklamę, naprawdę, to mówimy szczerze. I do tego jeszcze są naprawdę plany na świetne inicjatywy tutaj w tym kontekście, więc no super, że są takie miejsca i jeżeli właśnie tutaj na przykład usłyszeliście, że wojna, tak, enigma SS, to was nie interesuje, to tam są tak jak Wojtek zresztą wspominał na samym początku różne pokoje w różnych klimatach jest pokój tematyczny powiązany luźno z powieścią Grzegorza Gajka którą polecaliśmy na Karpę Oknem o czym mnie tam w podcaście nie było, ale Jerry, Agnieszka i Paweł polecali chodzi o Malowidło, tę najnowszą powieść Grzegorza Gajka, nie tego tutaj nie ja ja nie umiem pisać i jest pokój właśnie związany luźno z doktorem Jackylem i panem Haydem Jest pokój związany z zespołem Rokowym i jeszcze kilka innych. Naprawdę jest w czym wybierać, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Macie tak? coś? do no ja, no, no, Chcę no, dodać. No, wiele, wydaje się, że nie jest wiele wyborów. Jeżeli zastanawiamy się, co możemy zrobić z znajomymi. Wejść do pubu, wyjść do kina. To są takie standardowe odpowiedzi. No i Moim zdaniem fajnie by było do takiej standardowej odpowiedzi, które przychodzą kognitywnie nam od razu, intuicyjnie, jest właśnie takie escape room, Czemu nie najlepiej właśnie przed pubem, żeby później sobie o tym przedyskutować, przetrenować te szare komórki, byśmy już do końca nie zgłupieli przez te nasze media publiczne? Wow, to był. To ja nie wiem, jak ja to wytnę To był postulat, wow no tak rzeczywiście właśnie warto trochę urozmaicić sobie możliwości rozrywki my pewnie co jakiś czas będziemy wybierać się czy to do jakiegoś nawiedzonego domu czy do jakiegoś domu zagadek czy jeszcze może do czegoś innego może coś odkryjemy w międzyczasie może jakaś nowa moda przybędzie do Polski zobaczymy, miejmy nadzieję, że może tak może coś stworzymy <śmiech> kto to tobie? nie no fajnie właśnie, że się dzieją takie rzeczy także u nas nad Wisłą dosłownie w przenośni no, no. Amle cóż, dzisiaj już nie będziemy przeciągać tematu Dzięki wam serdeczne za wizytę w nawiedzonym podcaście. My również dziękujemy i pozdrawiamy. Dzięki, pozdrowienia. <głos> Ania, czekajcie. Ja, bo ja muszę coś powiedzieć o, na koniec wspaniałego. Ten, e, słuchajcie 90. podcastu też. Tu jest 90. <głos> a, a, a 90. pierwszego <głos> I w ogóle wszystkich pozostałych również. Wiecie, co jest najgorsze, że my dopiero otworzyliśmy piwo? My w ogóle nie jesteśmy pijani, a nagrywamy to tak, jakbyśmy... Ale tak nie... nas zmęczył ten escape room, no. Przecież jest 31 stopni w tym pomieszczeniu. Jak można żyć? Nie da się żyć. To <grym> <grym> nie Nie, <dobra. grym> A wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Chcę <śmany> <śmany> w słońcu O nie, właśnie polepszyłem! <śmany> nie wycinaj, tego, klisko! się przynajmniej śmiać! Będę przynajmniej śmiać! Przedstawicie się, ja, podróżę! Przedstawicie <śmany> <śmany> O! Był <o, o>, <śmany> mój, ty, ty, ty, jesteś zły, <śmany> po Przynajmniej! I will Ja ja sobie robię Zauważyłeś? Ale tu jest gorąco. No już pora kończyć i otworzyć okna. Także do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Tak jest. Ładnie grają. A już za tydzień kolejnym nawiedzonym podcaście. Niemalże rok temu, 25 lipca, a więc dokładnie dzień po święcie policji, doszło do makadrycznej zgrody. Dwóch oficerów policji, Michał Jakowicz i Łukasz Skóra, straciło życie. Niewiele brakowało, a zginęłaby jeszcze jedna osoba. Dostałem dwie kule. Nikt nie wie, jakim cudem przeżyłem. Masz prawo zachować milczenie. Niektórzy mówią, że Bóg tak chciał. Myślę jednak, że Bóg nie ma z tym niczego wspólnego. Co noc śni się Jego śmiech. Słyszę Jego głos. Nie wiem, czy to wynik uszkodzenia szkodzenia mózgu, traumy czy zwiastu nadchodzących wydarzeń. Na zawsze! Nie jestem z tych, co słyszą, jak anioły czy diabły mówią co mają robić. Wiem jednak, że zbliża się kolejne święto policji i że on może wrócić.